Dzisiaj chciałem poruszyć troszeczkę mniej trudny temat niż tydzień temu. Dziś chciałbym troszeczkę powiedzieć o tym, ile powinien żyć chrześcijanin. Jak długo powinien żyć na ziemi chrześcijanin. Parę myśli na ten temat, myślę dosyć ciekawych. Wiecie, bo jest, jeśli chodzi o nowe przymierze, w stosunku do starego przymierza, to jest troszeczkę inna perspektywa, jeśli chodzi o patrzenie na długość życia. W starym przymierzu... Jeśli ktoś długo żył, to było dla Żyda znakiem tego, że to, jest, że to jest Boże błogosławieństwo. To był przejaw Bożego błogosławieństwa po prostu. W Nowym Przymierzu już nie jest to aż tak istotne. Przy, przynajmniej jak czytamy Pisma, to okazuje się, że długie życie nie jest już tak istotne. Być może, powiem wam może dlaczego. W Starym Przymierzu, kiedy Żyd czytał Pisma, wiecie, to dla niego nie było takie jasne, co się dzieje po śmierci. Nie było dla niego takie jasne, jak będzie z niebem, jak będzie ze zbawieniem, jak będzie z sądem, prawda? To były takie niejasne tematy w Starym Przymierzu. Myślę też, że to było zgodne z wolą Bożą. Perspektywa Starego Przymierza troszeczkę mocniej skupiała się na tu i teraz, troszeczkę mocniej skupiała się na życiu, na ziemi. Więc wszelkie błogosławieństwo, jakie było związane z życiem, z Bogiem, wiązało się z błogosławieństwem na ziemi. Natomiast Nowe Przymierze przyniosło nowe objawienie. To znaczy, że Chrystus umarł za każdego, kto przyjmie Jego ofiarę po to, aby każdy mógł żyć wiecznie w niebie, w nowej ziemi, nowe, no, w nowym Jeruzalem, aby każdy mógł przyjąć nowe ciało uwielbione. prawda? Tego tak jasno w Starym Przymierzu nie było pokazane. Więc kiedy mówimy o długości życia, to chcę właśnie, abyśmy mieli taką właściwą perspektywę, jeśli chodzi o koniec życia. To jest koniec życia, ale myślę, że to takie dość nieprecyzyjne słowo. Ja kiedyś, pamiętam, słuchałem jednego z, na, z nabożeństw w Stanach i tam usłyszałem coś takiego, że tego i tego dnia odbędzie się na uroczystość nabożeństwo przejścia, czy coś w tym stylu. Ja się zastanawiałem, o jakie przejście chodzi? O co tam chodzi? Wiecie, to było po prostu takie określenie na to, że ktoś tam umarł i to było nabożeństwo takie, no, no właśnie, pytanie czy żałobne, pamiątkowe może bardziej. Ale właśnie to słowo przejście, Wiecie, to, to, to właśnie oznacza śmierć dla chrześcijanina, że kiedy uczeń kończy ósmą klasę, to jest to jakiś koniec, ale wiąże się to z tym, że ten uczeń kończąc podstawówkę ósmą klasę przejdzie do liceum, więc to nie jest taki absolutny koniec. Wiecie, podobnie jest z naszym zakończeniem życia tu na ziemi. To jest tylko pewne przejście z jednej rzeczywistości do drugiej. Warto mieć taką perspektywę, wiecie, bo bo wtedy okazuje się, że nie jest aż tak bardzo istotne to, jak długo żyje człowiek. Oczywiście ma to znaczenie i sobie rozwiniemy o tym dalej, ale nie jest to, wiecie, no okej, okay, ktoś przedwcześnie wierzący umrze, to nie jest do końca w porządku, powiem tak, ale okej, okay, przynajmniej jest z Panem w niebie, prawda? Apostoł Paweł miał swego czasu takie rozkminy. Hmm, co tu zrobić? Rozstać się z życiem i być z Chrystusem to jest daleko lepiej, ale z drugiej strony być tutaj dla was, to jest korzystniejsze dla was. Nie wiem, co wybrać, chociaż pociąga mnie już to, żeby być właśnie w niebie, prawda? No ale jednak ze względu na was wybieram to życie tu na ziemi. Więc widzicie, to jest perspektywa chrześcijańska na, na temat końca życia. Ja myślę, że fajnie jest czasem popatrzeć na, na różne takie kultury, które mają które są jakby pogodzone w pewnym sensie ze śmiercią. Na wyspie Madagaskar są takie ekstrema, że, że powiedzmy raz w roku przy jakimś okazji święta wyciąga się zmarłych z ich grobowców i się robi po prostu imprezę. Ja wiem, że to jest ekstremum, wiem, że to dla nas może być nawet szokujące w pewnym sensie, nie? ale wiecie, to oznacza pewne oswojenie się ze śmiercią i pewną świadomość tych ludzi, że te zmarłe osoby owszem może opuściły ciało jak ubranie, ale są w innej rzeczywistości. I to ciało, które zostało, to jest po prostu pamiątką po nich, pamiątką po tym, że oni funkcjonują gdzieś indziej. Wiecie, ja myślę też, że kiedy ktoś odchodzi, to dla nas jest to rozłąka. I oczywiście mi nie chodzi teraz o to, żeby robić jakieś szopki, nie wiem, na grobach czy coś takiego, bo to jest bolesne, kiedy ktoś odchodzi. Bo po prostu my z tej perspektywy ziemskiej rozłączamy się z kimś i mamy świadomość, że już tu na ziemi się z nim nie spotkamy. To może być 20, 30 ileś tam lat, prawda, ale wiecie, kiedy ktoś trafia do nieba, tam czas działa z innej perspektywy. Myślę, że jak on tam wejdzie, to on nie zdąży się dobrze rozejrzeć w niebie, wiecie, a tam jego przyjaciel czy rodzina czy ktoś tam, który 30 lat później umiera, nagle pojawia się koło niego i prawda, pytanie, a co tak szybko? Wiecie, kiedy Jezus mówił, że wrócę wkrótce i mija 2000 lat, to co to oznacza? to oznacza po prostu inną perspektywę czasu. Biblia mówi, że dla Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień. Oczywiście i z tej perspektywy to można zrozumieć, że kiedy Jezus przyszedł, z niebo wstąpił, to z Jego perspektywy, ledwo On się tam rozsiadł na tym tronie, a to już trzeba wracać po Kościół, prawda? Więc myślę, że w niebie ten czas inaczej płynie, jeśli w ogóle płynie. Więc dobrze mi jest o tym wiedzieć, że koniec życia tu na ziemi nie jest końcem wszystkiego, to jest tylko moment przejścia, ale teraz sobie właśnie pomówimy o kilku kwestiach związanych z długością życia człowieka tu na ziemi i w ogóle z dniem, z datą umierania. Pierwszy mit, jaki chcę obalić, to to, że nie jest przeznaczone człowiekowi, kiedy umrze. Nie jest ustalona z góry data śmierci, nie ma przeznaczonego dnia śmierci. Jest tylko pewien naturalny limit, który, za który człowiek, nie może przejść. Wiecie, bo my czytamy na przykład Hebrajczyków 92728, 28, że raz postanowione jest ludziom umrzeć, a potem sąd, prawda? I niektórzy to odczytają w ten sposób, że no właśnie postanowione, czyli postanowiony dzień śmierci. Ale tu nie chodzi o postanowienie konkretnej daty śmierci, tylko postanowienie tego faktu, że kiedyś umrzemy. Kiedyś w końcu przyjdzie ten dzień. Ale to może być równie dobrze za 110, w wieku 110 lat. W 3.1.2 na przykład pisze, że jest czas, czas rodzenia się, czas umierania. I my myślimy, że tu chodzi o to, że właśnie że jest ustalony jakiś czas, daty śmierci, ale wiecie, to nie o to chodzi. Żeby dobrze zrozumieć, przeczytajmy sobie Księgę Hioba 5.26, co znaczy we właściwym czasie. W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. To jest ten właściwy czas, prawda? Dla Żyda, bo w Nowym Przymierzu może się troszeczkę to zmieniło, odejście w późnym wieku i w dobrej formie to było oznaką Bożego błogosławieństwa. Dobrze jest, żebyśmy wiedzieli, że nie ma czegoś takiego jak określonego dnia naszej śmierci. I wiecie, co więcej, Biblia mówi, że człowiek ma, ma wpływ na to, ile żyje i może sobie swoje życie przedłużyć lub skrócić tu na ziemi. Więc w dużej mierze to człowieka zależy, jak długo będzie żył tu na ziemi. To jest jakby niejako piłeczka po, po stronie człowieka. Oczywiście w ograniczonym zakresie. To, to nie znaczy, że, że będziemy tutaj mogli bezwzględnie żyć, pochodzić po tej ziemi na wieki. Jest jakiś limit. Ale jak daleki będzie ten limit, to już trochę od nas zależy. I czytamy na przykład w piątej Morzeszowej 30, 19, 20, Dosyć znany werset chyba w, w kontekście ewangelizacji, chociaż on niedokładnie mówi o ewangelizacji. Biblia mówi, biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przykleństwo. Wywierz prze to życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. I wiecie, my to często czytamy jako życie wieczne, prawda? Ale pierwotnie w tym tekście to nie chodziło o życie wieczne, tylko o to życie tu na ziemi. Więc Bóg kładł w pewien sposób życie lub śmierć w pewnym sensie dosłownym. Chodziło o to, że Bóg ma propozycję jakości życia tu na ziemi dla Izraelitów, bo czytamy dalej. więc Miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu ilgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni. Więc widzicie, można przedłużyć sobie dni abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. W pierwszej królewskiej 3.14 możemy również czyta, czytać. Po tym, kiedy Salomon modlił się o mądrość, pamiętamy, i Bóg mu odpowiedział i między innymi Bóg też mu powiedział coś takiego. Pierwsza królewska 3.14. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. Więc widzicie, mamy, mamy wpływ. Nie wiem, czy pamiętacie pewne zdarzenie z życia króla Hiskiasza, opisane w księdze Izajasza 38.1.7, Myślę, że warto się przyjrzeć bliżej temu fragmentowi, bo on wiele mówi, wiele może nas nauczyć. W Izajasza od 38... 38 rozdział od pierwszego wersatu. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i przyszedł do niego Izajasz, syna Mosa, prorok i rzekł do niego. Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem ujmrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana. I rzekł, ach Panie wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. I doszło Izajasza słowo Pana tej treści. Idź i powiedz Hiskiaszowi. Tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego Ojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto dodam do Twoich dni 15 lat. Widzicie, modlitwa sprawiła to, że dodane zostało 15 lat Hiskiaszowi. I wyrwę Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego, osłonię to miasto, a taki będzie znak od Pana, że spełni to, co Pan rzekł i tak dalej. Widzicie, my mamy troszeczkę właśnie taki, no, no właśnie, pewne zamieszanie w tym fragmencie, bo najpierw Bóg mówi, uporządkuj swój dom, a potem umrzesz, a potem jak Hiskiasz się modli, nagle Bóg mówi, okej, okay, przedłużę 15 lat, twoje dni. I o co tu chodzi? Wiecie, ja myślę, że za pierwszym razem Bóg tak jak lekarz, widząc jakby stan Hiskiasza, po prostu postawił diagnozę. Jesteś w takim miejscu, że zaraz możesz umrzeć. Więc Hiskiarz nie pogodził się z tym, nie położył się na katafalk, oczekując na śmierć, tylko zaczął się modlić. I dzięki temu Bóg dodał mu 15 lat jeszcze życia, prawda? Więc widzimy, że w jakimś stopniu człowiek ma wpływ na to, ile będzie żył. Kolejna myśl. Bóg nie wybiera dla nas daty śmierci, a raczej wyznacza nam zadanie lub zadania, przed pewne przeznaczenie, które chce, byśmy w 100% wypełnili i dopóki go nie wypełnimy, nie jest jego wolą nasze odejście z tej ziemi. No właśnie, zamiast skupiać się na tym, ile czasu żyć, lepiej się skupić na tym, co Bóg ma dla mnie. Jakie zadanie Bóg ma dla mnie? Jakie jest Jego przeznaczenie dla mnie? Wróćmy może do Filipian. Mówiłem o tej rozkminie apostoła Pawła. Kiedyś się zastanawiał czy lepiej odejść do Pana, być z Chrystusem, bo to jest daleko lepiej, czy zostać tu z Wami. I Filipian 1, 21, 26. 1, 21, 26. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus a śmierć zyskiem. Słynny fragment, prawda? A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Widzicie? Rozkmina Pawła. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga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 to wiecie, z naturalnego punktu widzenia to nie było takie pewne. On był wtedy w więzieniu w Rzymie. To było takie okropne więzienie, wiele metrów poniżej. To W zasadzie to była taka arteria, która łączyła kanalizację z, cały, z różnych części Rzymu. I wiecie, tam wielu po dwóch, trzech miesiącach po prostu umierało. Paweł tam prawdopodobnie przeżył kilka miesięcy i przeżył. Między innymi dlatego, że był pewien, że będzie żył, bo jego zadanie jest jeszcze niedokończone tu na ziemi. Więc widzicie, kiedy jesteśmy świadomi, że mamy coś jeszcze do zrobienia, możemy być pewni, że wolą Bożą jest to, byśmy po prostu żyli, póki nie wypełnimy zadania. I teraz dla kontrastu, zobaczmy drugi Tymoteusza 4, 5, 8. To ostatni list Pawła jest. Od szóstego wersetu, 4, 6. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjść Jego. Tu już dobrych kilka, kilkanaście lat później, kilkadziesiąt może nawet, Paweł ma już inne przekonanie. On wie, że zrobił wszystko, co trzeba było zrobić i ta jego tęsknota do bycia z Chrystusem się wykonała. Bo on prawdopodobnie parę miesięcy później został po prostu zmarł. Wiecie, ciekawe jest to, że Paweł, wiecie, on nie był sędziwy. On miał gdzieś koło 60-65 lat, kiedy odszedł. To właśnie mi mówi, że w Nowym Przymierzu to już nie jest aż tak bardzo istotna długość życia, aczkolwiek myślę, że jednak, jeśli ktoś przedwcześnie umiera, to jedyna wola Boża, która jest związana z wcześniejszym odejściem, to to jest po prostu męczeńska śmierć. I to oczywiście nie, nie dotyczy wszystkich. Co więcej, Paweł po prostu został wtedy ścięty. I ja myślę, że on nie był ścięty jako schorowany człowiek, tylko w pełni życia człowiek. Ale bo teraz, wiecie, my możemy się niepokoić, no to, no to fajnie. No to jak Pawła to spotkało, to może mnie też spotka. Ale wiecie, jeśli nie czujesz satysfakcji z życia, jeśli nie czujesz, że zrobiłeś wszystko, co można na tej ziemi, to bądź pewien, że nie jest wolą Bożą, żebyś przedwcześnie odchodził, ale żył do późnej starości. No chyba, że, że pewnego dnia Bóg ci objawi, że, że to jest ten czas. To nie będzie dla ciebie przykre, tylko po prostu to będzie dla ciebie radosne. Bóg nie wciska, wiecie, nam czegoś, co będziemy z przykrością przyjmować, ale daje nam coś, coś nam daje radość i satysfakcję. I dobra, i teraz przejdźmy do dolnego i górnego limitu. Wiecie, ja nie wiem, no wydaje mi się, że raczej męczeńska śmierć nas nie czeka, to moje przypuszczenie tylko, więc nie będziemy wprowadzać jakiegoś klimatu takiego, wiecie, dziwnego. I pomówmy teraz, co jest właśnie dolnym i limitem, a co górnym, biorąc pod uwagę takie standardowe życie, powiedzmy. I Psalm 90, 10 mówi, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80, a co co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. No generalnie życie nasze trwa lat 70, a gdy się stanie lat 80. Wiecie, to jest psalm mojżeszowy i Mojżesz jako stawiennik, jako przedstawiciel pokolenia Mojżesza, pamiętamy, pokolenie Mojżesza miało dużo za uszami, prawda, jeśli chodzi o życie z Bogiem. 40 lat chodzili po pustyni przez nieposłuszeństwo, często narzekali, buntowali się przeciwko Bogu. Więc można powiedzieć, że ten psalm jest jakby wyrazicielem myśli wierzących, średnio służących Bogu, średnio posłusznych Bogu. I 70-80 lat też jest nieźle i myślę, że to jest dolna granica przeciętnie żyjącego człowieka. To by się troszeczkę nawet zgadzało ze średnią życia na świecie. Na przykład jeśli chodzi o Polskę, to oczekiwana długość życia w Polsce wynosi 77,5 roku. I Polska mieści się w pierwszej 40 krajów. Jeśli chodzi o długość życia, Natomiast najdłużej żyjącym, najdłużej żyje podobno się w Japonii, 83 70 lat. I to mniej więcej się zgadza z tym, 70, a jak sił starczy 80, tak? Ale teraz przejdźmy do psalmu 91. To właśnie ten psalm, który, który nam towarzyszył w pandemii, prawda? Jeden z tych, tydzień temu mówiłem o jednym takim często krążącym po necie fragmentem na czas pandemii z Tymoteusza, Prawda? Teraz w psalm 91, pewnie macie obkutego go na pamięć, zaczyna się kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przybywa w cieniu wszechmocnego. I to już jest myśl człowieka posłusznego Bogu, żyjącego z Bogiem, chodzącego w wierze, chodzącego w Bożej obecności. Tak jak właśnie mówi o tym pierwszy, klucz, jakim jest pierwszy werset. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego i kto przebywa w cieniu wszechmocnego, prawda? I zobaczmy, co mówi werset 16. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Więc to, co jest Bożą obietnicą, standardową Bożą obietnicą, to jest długie życie i nasycone życie. Tylko, że tak, powiem o tym dalej. Długość życia nie musi świadczyć o tym, że to jest syte życie. I teraz jeśli chodzi o pewien limit długości życia, w pierwszej Mojżeszowej 6.3 jest napisane I rzekł Pan, nie będzie przebywał Duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. Tu wiecie, jest jakby, no niektórzy mówią, że pewien określony limit, poza który człowiek nie jest w stanie, jeśli chodzi o długość życia wyjść. Wiecie, to jest coś ciekawe, niektórzy naukowcy badali tak zwane telomery w, w organizmie człowieka i to są takie, no najogólniej rzecz biorąc, elementy odpowiadające za żywotność organizmu i one starczają na 120 lat. Taka ciekawa sprawa. I wiecie, co prawda najdłużej żyjącą osobą według Biblii był Metuszelach, Matuzalem, inne tłumaczenie i żył on 969 lat, ale wiecie, to było przed potopem i wtedy były inne jakby warunki dla życia na ziemi. Teoria jest taka, że, że po prostu powietrze było bardziej natlenione wówczas. I wiecie, po tym jak Bóg wypowiedział to słowo, człowiek żył coraz krócej. Kiedy wypowiedział to słowo 120 lat. I nie było od razu tak, że człowiek żył nie więcej niż 120 lat, bo my czytamy, że Abraham jeszcze nawet żył 175 lat, więc też całkiem niezły wiek. Ale w zasadzie możemy powiedzieć, że już od drugiej Księgi Mojżeszowej nie ma człowieka, który był, żył dłużej niż 120 lat. I wiecie, to jest też ciekawe, że najdłużej żyjącą osobą, której długość życia, wiecie, od około 1850 roku notowano, kto żył najdłużej. I była tylko jedna w zasadzie osoba, która troszeczkę przekroczyła 120 lat, to była pewna francuska, przeżyła 122 lata i 164 dni. Żyła w latach 1875-1997, ale wiecie, to jest evenement, to jest jedyna osoba, która tyle przeżyła. Najdłużej żyjący mężczyzna to 116 lat i 54 dni, taka się ciekawostka. Najdłużej żyjąca Polka, pani Tekla ma 114 lat i 49 dni, ma dziewiąte miejsce, jeśli chodzi o długość życia na świecie. Wiecie, to jest też ciekawe, jeśli chodzi o długość życia, taki temat poboczny rzucę, że w top 10 najdłużej żyjących ludzi na świecie nie ma mężczyzn. Naukowcy zadają sobie pytanie, dlaczego tak jest? Mówię, najdłużej żyjący mężczyzna, 116 lat i 54 dni i niektórzy odpowiadają, że prawdopodobne są to przyczyny związane są z hormonami, że testosteron nie za bardzo służy, jeśli chodzi o, organizm, jeśli chodzi o żywotność organizmu. Testosteron jest fajny, ale nie na długość życia. Taka ciekawostka. Ale generalnie faktem jest, że jeśli chodzi o długość życia, to to maks koło 120 lat. Ale to, co jest ważne dla nas, to świadomość tego, że nie jest istotna tylko długość życia, ale również jakość życia, prawda? Bo można żyć długo i nieszczęśliwie, a to nie jest fajne. Można żyć krócej, ale bardzo szczęśliwie. I pytanie, co wybrać? Z pierwszej Mojżeszowej 47, 8, 9, bo wiecie, żebyśmy nie robili sobie takiego fetyszu z długiego życia. Dla ludzi Starego Testamentu to było ważne, już mówiłem dlaczego. Ze względu na to, że oni nie mieli tej perspektywy wieczności, jakiej my mamy. Ale wiecie, w pierwszej Mojżeszowej 47, 8, 9, na przykład Jakub, który żył też całkiem długo, mówi coś takiego. Faraon go pyta i rzekł Faraon do Jakuba, ile jest lat życia Twego? Jakub powiedział Faraonowi, czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Inne tłumaczenie mówi, nie dość, że moje życie było krótkie, to przede wszystkim było smutne. I wiecie, Jakub rzeczywiście parę traum przeżył, między innymi rozłąkę z Jakubem, a później jak się okazało, że po prostu jego synowie sprzedali swojego brata, wiecie, jak mógł się taki człowiek czuć oszukany, prawda? I jeszcze miał parę innych traum, które mówią o tym, że no, życie Jakuba nie musiało być najszczęśliwsze, a przynajmniej taka jego była perspektywa, że on nie widział siebie jako szczęśliwego i błogosławionego człowieka. Więc wiecie, nie tylko jest istotne to, jak długo żyjemy, bo co z tego, jeśli długo żyjemy, a nasze życie nie jest zbyt szczęśliwe. Dlatego właśnie psalm 91, który czytaliśmy, mówi o długim życiem nasycego. I Przeczytajmy sobie na przykład Joba 42, 16, 17. Potem żył Job jeszcze 140 lat, jeszcze. Prawdopodobnie Job był gdzieś, gdzieś z okresu no, około Abrahama. Prawda? I oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia i umarł ją stary i syty dni. Umarł po prostu zadowolony, szczęśliwy z tą myślą, że fajnie sobie pożyłem. My czasami tą księgę oba czytamy, jaki nieszczęśliwy facet, prawda? Tylko wiecie, to był okres jakieś dziewięć miesięcy do, do jednego roku tych wszystkich przykrości, mało powiedziane przykrości, tej traumy, którą przeżył Job, ale tu pisze, że później jeszcze te 140 lat życia były pełne obfitości i błogosławieństwa. Więc on był szczęśliwym człowiekiem. Smith Julesworth kiedyś powiedział, kiedy jego służba nabrała, że tak powiem, rozpędu, że jego ostatni rok był tak obfity, jak poprzednie 10 lat. On mówił, że poprzedni rok jego życia był tak obfity, jakby było upakowane w niego 10 lat. Wiecie, kiedy żyjemy z Bogiem, Bóg może wypełnić twoje życie w taki sposób, że będziesz się czuł tak, jakby się twoje dni pomnożyły. Więc tak naprawdę nie jest aż tak bardzo istotne, żeby żyć tam 150 lat czy ile. Bóg nie tylko ma dla ciebie długość życia, ale przede wszystkim ma sytość i obfitość życia. Tak więc z jednej strony my możemy dbać o długość swojego życia, ale w parze z jagością naszego życia tak, aby nasze serce wypełniała satysfakcja. I teraz parę słów, bo już troszeczkę mówię, o tym, co robić, żeby przedłużyć swoje życie. Pierwsza rzecz, społeczność z Bogiem, lgnięcie do niego. Już żeśmy to czytali. Piąta Mojżeszowa, 39.20. Biblia mówi o tym, żeby lgnąć do Pana, rozwijać więź. Psalm 91.1 mówi: Kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, to po prostu jest w błogosławieństwo społeczności z Bogiem. I tak nawiasem mówiąc, kiedy czytam ten Psalm 91, wiecie, to nie chodzi o to, żeby wyznawać ten Psalm. Wystarczy, że mieszkasz pod osłoną Najwyższego, przebywasz w cieniu wszechmocnego, a te wszystkie wspaniałe rzeczy typu bezpieczeństwo, długie życie wynikają jakby z tego faktu. Druga rzecz, słuchanie Bożego głosu, reagowanie na Jego ostrzeżenie, na wrażliwość na prowadzenie ducha. Wiecie, w drugiej kronik 35, 20, 23 możemy przeczytać, było tam takie zdarzenie, że skądinąd pobożny król, Jozjasz, wyszedł na spotkanie Faraona. I co czytamy w drugiej Kronik 35, 20, 23 Po tym wszystkim, gdy Jozjaż już odnowił świątynię, wyruszył w Necho, król egipski, aby walczyć pod Karkę i Żydan Jozjasz wyprawił się, aby się z nim potykać. Wtedy tamten wysłał do niego posłów z takim poselstwem. Co jest między nami król judzki? Nie przeciwko tobie dziś wyruszyłem, lecz przeciwko domowi, z którego jestem w stanie wojny. Bóg zaś kazał mi, ażebym się śpieszył. Nie sprzeciwia się Bogu, który jest ze mną, aby Cię nie zgubił. Lecz jaż nie zaniechał Go, owszem, szykował się, aby się z Nim rozprawić, nie słuchając słów Necha, które jednak pochodziły z, z ust Bożych i ruszył do bitwy na równinie Megiddo. W temu ucznicy trafili króla Jozjasza, wtedy królka ze swoim sługą, wywieźcie mnie stąd, bo ciężko ranny. No i Jozjasz potem zmarł. Więc widzicie, Jozjasz miał ten problem, że nie rozpoznał głosu Bożego. I przez to zginął. Swego czasu, pamiętam, w 2013 roku miałem pewnego sierpniowego poranka, kiedy się wychodzi, wiecie, z takiego momentu przejścia ze snu do jawy. Nie wiem, czy to był głos, czy to była myśl. W każdym razie doszło do mnie coś takiego, jeśli nie zrobisz coś ze swoim ciałem, to nie dożyjesz 56 lat. I wiecie, ja wtedy ważyłem troszeczkę więcej niż, niż 100, troszeczkę więcej niż dzisiaj. I wiecie, to był dla mnie impuls do tego po prostu, żeby czegoś nie zrobić ze swoim ciałem i żyć jednak troszeczkę dłużej niż 56 lat. Więc wiecie, myślę, że kiedy jesteśmy wrażliwi na głos ducha, żyjemy dłużej. Trzecia rzecz, właściwe relacje z innymi, jak na przykład czczenie rodziców. To, co czytamy w Efezjan 6, 2, 3, czasami nam to umyka. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. To jest ciekawe, bo to jest werset z drugiej Mojżeszowej, ale on został powtórzony w Efezjan, czyli jest aktualny dla wierzących Nowego Przymierza. Więc kiedy czcimy naszych rodziców, bez względu na to, czy jesteśmy dziećmi, czy już dorosłymi ludźmi, to wiecie, to przedłuża nam życie. Jak Wiecie, ja myślę, że w ogóle generalnie sprawy związane z relacjami z ludźmi to jest coś, co nam może przedłużyć lub skrócić życie. Kiedy mamy w sobie nienawiść, chęć rewanżu, zgoczknienie, które jest po prostu niedokonaną zemstą, zazdrość, zawiść, nieprzebaczenie... Wiecie, tego typu długotrwałe odczucia są w stanie zaatakować ciało poprzez różne takie choroby. Choroby układu krążenia, serca, to są tak zwane choroby psychosomatyczne. Więc wiecie, to nie tylko jest kwestia tego, że Biblia coś mówi na ten temat, no ale to jest kwestia stwierdzona przez lekarzy. Ktoś powiedział, że nienawidzić jest jak pić truciznę i myśleć, że zaszkodzi to naszemu winowajcy. Ale to nam szkodzi. To nam to skraca życie. To nam to zabiera zdrowie. Wniosek, gniewaj się krótko, przebaczaj szybko, a będziesz dłużej żył. Czwarta rzecz, stronienie od łapówek, uczciwość w interesach. Wiecie, jest wiele takich fragmentów rozsianych w Biblii, zwłaszcza w Starym Przymierzu, który mówi, co robimy, co może nam skrócić życie lub co robimy, co nam przedłuży życie. Przy powieści 28:16, na przykład mówią i w przypowieściach jest wiele innych fragmentów mówiących o tym, że można sobie albo przedłużyć, albo skrócić życie. Na przykład 28:16. Im mniej rozumu ma książę, tym okrutniejszy jest zdziercą. Lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, czyli po prostu łapówek, długo żyć będzie. Nie wierzysz, że łapówek? Będziesz dłużej żył. Piąta Mojżeszowa 25:15 na przykład mówi. Będziesz miał odważnik o pełnej wadze, rzetelny, będziesz miał efę o pełnej zawartości i rzetelną, abyś długo żył na ziemi, którą daje ci Pan Bóg dwój. Co, co to jest ta efa, waga? To jest po prostu uczciwość w interesach, uczciwość w pracy. Wiecie, dlatego jeśli chodzi o kontekst naszego przedłużania życia, to warto zwrócić uwagę na relacje z ludźmi. Jeszcze jeden werset przeczytamy. 55-24 o tym, jak można sobie skrócić. Czas bytowania tutaj na ziemi. Psalm 55, 24 werset. Ty Boże strącisz i w dół zagłady. Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Można sobie ukrócić aż połowu, o połowę dni. Co jeszcze skraca życie? Kaznodziei Salomona 7, 17, 18. Nie bądź zbyt grzeszny, ani zbyt głupi, dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? Kiedy jesteśmy zbyt grzeszni i zbyt głupi, to możemy przedwcześnie umrzeć. I oczywiście to nie oznacza, że każdy grzech skraca życie, ale nadmiar grzechu już może zagrozić. Więc warto się pozbywać nagminnych grzechów i omijać również głupotę. Jakaś tam pojedyncza głupota może nie zaszkodzi, ale nadmiar głupoty już może zaszkodzić. I oczywiście przeciwieństwem głupoty jest mądrość, to, co możemy na przykład przeczytać na temat mądrości, przypowieści powieści 13, 18. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, jest cenniejsza niż perły. I szesnasty werset. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwa i chwała. Kiedy rozwijasz się w mądrości, z automatu troszkę sobie tam przedłużysz życie. Tak więc jest wiele takich fragmentów rozsianych w Biblii, które mówią o tym, że możemy sobie życie tu na ziemi przedłużyć lub skrócić. Warto sobie to przeczytać, samemu poszukać. Tak ogólnie podsumowując, przeprowadzono niezależne badania, co sprawia, że pewne grupy żyją dłużej. Oto co stwierdzono. Punkty wspólne, które pozwalają na dłuższe życie niż standardowo. Troska o relacje rodzinne i przyjacielskie. Wiara lub szeroko pojęta duchowość. Trzecia rzecz, niepalenie papierosów. Podobno o 10 lat przeciętnie skraca palenie, więc jeśli ktoś pali, ok, będziesz zbawiony, ale 10 lat krócej pożyjesz. Dalej, właściwa dieta, częściowo wegetariańska. Wiecie, to jest ciekawe, że jeśli chodzi o prawo mojżeszowo, no ta dieta była tak ułożona, że te szkodliwe rzeczy często omijała. Więc można powiedzieć, że z powodów religijnych Żydzi trzymali dietę. I długoletnia aktywność fizyczna. W czasach biblijnych aktywność fizyczna to było normą. Dzisiaj żyjemy w specyficznych czasach, gdzie aktywność fizyczna nie jest normą, więc warto o tą stronę zadbać. Tak więc, kiedy połączymy dbałość o tą stronę duchową z tą stroną fizyczną, więc kiedy wykonujemy również ćwiczenia fizyczne, mamy właściwą dietę higienę, wysypiamy się i dbamy o regenerację ciała, o odpoczynek, korzystamy z dobrodziejstwa medycyny, robimy przegląd coroczny, darujemy sobie używki, fajki, alkohol, narkotyki, no chyba, że chcesz krócej żyć, proszę bardzo. Modlitwa niekoniecznie cofnie skutki używek. I to, co chcę powiedzieć na koniec, to, że zwyciężamy przez łączenie prawd, a nie uczepienie się tylko jednej prawdy. Więc warto te wszystkie rzeczy wziąć pod uwagę. Warto zadbać o to, żeby żyć troszeczkę dłużej. I na sam koniec, żebyśmy właśnie nie robili sobie takiego fetyszu z długości życia, że jak nie będę żył 110 lat, to będzie źle. Wiecie, my żyjemy w troszeczkę właśnie innej perspektywie niż ludzie Starego Przymierza. To, czym chciałbym podsumować, to jest modlitwa do Boga. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Każdy, bez względu na to, ile będziesz żył, każdy dzień jest warto liczyć, uznać jako cenny i zadbać o to, żeby przyniósł jak najwięcej błogosławieństwa nam, by przyniósł jak najwięcej błogosławieństwa innym, by był z jednej strony inwestycją bieżącą, ale również inwestycją na wieczność. Co znaczy właśnie umieć liczyć dni, to z jednej strony jest właśnie świadomość, jak cenny jest Twój ten czas upływający tu na ziemi i kiedy masz po prostu świadomość tego upływającego czasu, będziesz go szanował, bez względu na to, ile czasu będziesz jeszcze tu żył tu na ziemi. Mając to na uwadze, oby Bóg nas nauczył właśnie liczyć nasze dni bez względu na to, ile będziemy tutaj żyli na ziemi. Amen.